To promocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Cienie silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.00.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 promocja. Stoł wielkanocny nakryłeś? Nakryłem. O! Święconka i jajka na stół wyłożyłeś? Wyłożyłem. A radio afera, żeś włączył? Radio afera. Polecamy się na śniadanie wielkanocne. Ej, sorry, stary.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 Param pam pam! Afera w kinie. Witamy Was bardzo serdecznie przy mikrofonach. Magdalena Zalaś, Mateusz Cierochowicz, a realizuje nas Marcel Ptak dzisiaj w aferze w kinie. Najlepsze duło. Najlepsze duło. Eee, I tutaj nie ma żadnej dyskusji, więc pozdrawiamy Kuba i Filipa. Możecie się Grunce. nie zgadzać, ale chwilowo nie macie głosu, także sorry. Eee, dzisiaj temat: e, możliwe, że dość rudny w takim znaczeniu, że odległy kulturowo poniekąd, ale jednocześnie nie aż tak, bo pogadamy o bardzo konkretnej postaci. Zainspirowany lekko poprzednim podcastem, bo było tam trochę wspomniane o jednym filmie tego aktora. Dokładnie. Mowa tutaj o postaci jaką jest Lee Byung hoon czyli koreański aktor. Mega przystojny. Mega przystojny, mega znany z takich produkcji jak choćby Squid Game czy ostatnio film Park Chan-wooka. Bez wyjścia. O tym sobie porozmawiamy, ale zanim nasz główny temat przewodni, to jak zwykle końcik newsowy w naszej audycji. Magdo, co przygotowałaś na start? Na pewno więcej od Ciebie. No ładnie. Wiesz co, tak, bo przed audycją zdradziłem, że ja mam tylko jednego newsa na dzisiaj. Magda przygotowała trzy. Zobaczymy, czy są jakościowe, czy po prostu poszłaś w ilość. Dobrze, no to zacznę od takiego w sumie można powiedzieć naj, najmniej ciekawego, chociaż tutaj mogłam właśnie urazić sporą grupę fanów, gdyż otrzymaliśmy pierwszy zwiastun serialu Harry'ego Pottera. A tak, wielka rzecz, wielka rzecz. Nie wiem, czy jestem wielkim fanem, ale na pewno wielkie wydarzenie. Ja nadal obstaję z założenia, że to jest zbyt krótki odstęp czasu, żeby po filmach robić już tak szybko serial. No moim zdaniem też. Szczególnie, że jak patrzyłem na e, zwiastun, to miałem wrażenie, że niektóre sceny są właściwie jeden do jeden, tylko troszeczkę inaczej e, podkoloryzowane, troszeczkę inaczej oświetlone, ale... Tam był I Draco Malfoy na... wygląda jak ten trend z takiej aplikacji ta, jednej, takie like ta. a model z tym dzióbkiem. Mm -hmm. w, w ogóle ten zwiastun pokazał mi takiego Harry'ego Pottera, że w sumie to jest 1 do jeden, tylko takie troszeczkę nowocześniej kręcone. I more British. I yes. Ale jednocześnie mamy którego Snape'a, więc wszyscy po, po prostu to hejt na serial. Ale bardzo lubię aktora, który będzie się wcielał w Hagrida. E, tak, ja bardzo lubię też aktora, który będzie się wcielał w Stejpa. Uważam, że to jest dobry wybór, e, ale oni było głośno głównie ale my kolor, jesteśmy starzy czeka. ludzie, wychowaliśmy się na filmach, więc no powiemy zawsze, że filmy są lepsze. To prawda, w sensie, ogólnie rzecz biorąc tak, nie aż takim e, wielkim fanem formy, jaką jest serial, powiedzmy w ten sposób, chociaż doceniam, doceniam. E, masz doceniamy. drugiego newsa, to dawaj tak, doceniamy, w... doceniamy drugiego newsa Gdyż już ponieważ w planach Jest i kolejny film z Uniwersum Władcy Pierścieni A, tak, tak, tak, też słyszałem o tym tak? To jest chyba news, o którym e, zapomniałem gdzieś sobie zapisałem i no, widzisz, zapomniałem zabrać Ja sobie. po prostu mamy Unimind z Mateuszem e, Film ma opowiadać historię Z pierwszej części tej takiej księgi Uciętej, z pierwszej mhm. części Władcy Pierścieni Uwaga, z perspektywy Córki Sama a, tak, tak, tak, tak. tak. To jest moim zdaniem całkiem ciekawe. Jest ciekawe, ale wiesz, że sam opowiada o swoich przygodach swoim córce i później jego córka opowiada tak, jakby nam widzą. To To To prawda. Opowieść Nie opowieść wiem, opowieści. czy jestem aż taką wielką fanką tego pomysłu, ale to są bardzo wczesne działania. Mhm. No ja jestem, jestem ciekaw, tak powiem. E, jestem ciekaw, bo jestem za tym, żeby rozszerzać to uniwersum, ale tak. z drugiej strony boję się niemiłosiernie, bo... Jak je rozszerza? Pierścienie władzy... Co? No właśnie, to jest dobra reakcja. To może ja trochę z przerwę i powiem o swoim kojarzę Ci Dzień Świrę, nie? To ma być nowa wersja i nie jestem fanem tego. Co ciekawe, nie będzie tam jakby roli męskiej na pierwszym planie. bo jeżeli Kobieta będzie? Tak, będą A, nawet dwie. Będzie to właściwie nowa wersja wyreżyserowana przez twórców serialu 1670. Więc możemy się domyślać, że będzie to takie trochę satyryczno przyśmiewcze. i w rolach głównych zobaczymy Izabelę Kunę i Vanessa Aleksander. Jej! To teraz zobaczymy, co z tego będzie gorącą plotkę. Dawaj. Jako iż... Inny film jest w trakcie, z Władzy Persian Uniwersum, w trakcie po prostu robienia, zbierania obsady. Pojawia się plotka, że w postać Aragorna ma się wcielić, uwaga, Aleksander Ludwig. Znany z ja chyba Vikingów. słyszałem inną plotkę o e, Aragornie, e, o innym aktorze. Teraz mi umknęło jego imię i nazwisko. ale. E. Ja ostatnio właśnie się wczytuję, że Aleksandr Ludwik, znany m.in. Mhm. z Wikingów albo z Igrzysk Śmierci, jak jeszcze był o wiele młodszy, mhm. ma się wcielić właśnie w rolę Aragorna po Vigo. No, słuchaj, życzę mu powodzenia. Tyle mogę powiedzieć i wracamy do Was już za chwilę, tym razem już przechodząc do naszego głównego tematu i może wprowadzając nas w takie troszeczkę azjatyckie klimaty i nawiązując też do tradycji, jaką mamy w tej audycji, długi, bo pięciominutowy utwór Davida Białego. Lubimy Davida Białego i tutaj tym razem wsłuchajmy się w słowa oraz w rytm piosenki China Girl. Like I'm Marlon Brando When I look at my China girl I could pretend I really meant too much When I look at my China girl Jeżeli ktoś nie jest fanem anime czy K-dram, czy też e, japońskich dram, to może mieć problem i może nie interpretować, nie, nie czerpać takiej przyjemności z oglądania tych azjatyckich filmów, bo e, u, ma takie przeświadczenie, że to aktorstwo jest właśnie takie trochę właśnie nad wyraz, tak jak powiedziałem. Najbardziej chyba popularnym azjatyckim, w bardzo dużym cudzysłowie filmiem jest mhm. Karate Kid, który azjatycki nie jest słuszne. To dużo tutaj mówi. Słuszne, ale właśnie to, co mówiłaś wcześniej, jest bardzo adekwatne, bo mam wrażenie, że właśnie to jest takie to jest stereotypowe myślenie o, o tym aktorstwie, bo kojarzy nam się głównie z czymś Z anime i z keydramami. Tak. Czyli z rodzajem bardzo specyficznym. To jest mhm. coś, co rzeczywiście trafia na nasz rynek w najbardziej... Egzotycznym, można by powiedzieć. To prawda, poniekąd tak, no że jest na pewno takie skrajnie inne, bo jeżeli coś jest w anime jakieś, to na pewno jest to bardzo wyraziste. Oczywiście. Jak ktoś jest A szczęśliwy... My bardzo lubimy anime. Tak, to jest szczęśliwy w taki sposób, że po prostu krzyczy na lewo i na prawo, że jest po prostu szczęśliwy. Tak. A jak w k-dramach ktoś jest smutny, to widzimy 15-minutową scenę płaczu. Oczywiście A jak przyszedł. ktoś jest zakochany, to oczywiście... Obiekt westnień wchodzi w slow motion. <laughs> tak, a jak ktoś umiera, to też jest slow motion i tak. dużo, dużo ruchu. I wspomnienia oczywiście tej zmarłej osoby wszystkie. No tak, no właśnie. Więc mamy takie stereotypowe skojarzenia, bo też specyficzne produkcje w największej liczbie trafiają na nasz rynek, no chociażby możemy spojrzeć na Netflixa i koreańskie produkcje, jakie tam trafiają, no to są głównie właśnie... Coraz takie więcej trafia... w ogóle napływa tych azjatyckich To prawda, produkcji. ale głównie są to melodramaty, tak. czyli też specyficzny gatunek, e, który jest troszeczkę inaczej realizowany Albo w Korei azjatyckie. czy w Japonii. E, to prawda. Też są popularne. I tam też, no horror też jest specyficznym gatunkiem, że tam te emocje też są Uwidoczniony trochę bardziej, e, więc rzeczywiście możemy mieć trochę takie spaczenie, takie troszeczkę inne spojrzenie na to aktorstwo i wydaje mi się, że warto się przełamywać do takich azjatyckich, szeroko rozumianych Słuchajcie produkcji. Słuchajcie ludzie k-popu oglądajcie koreańskie filmy tak, i dramy. do k-popu jeszcze dzisiaj wrócimy. Oczywiście. Nieraz. W każdym razie. Z dedykacją dla Kuby. Pozdrawiamy. Mianowicie, jeżeli mamy aktorstwo azjatyckie i troszeczkę się go boimy, to trzeba się przełamywać, bo im więcej się wystawiamy trochę na to aktorstwo, tym więcej za zaczynamy rozumieć, że to nie jest tak duża bariera, jaką myślimy, że ona jest. Tak, ale nie zaczynajcie od starszych chińskich filmów, bo to, to może być trochę za dużo. Chociaż Zielonego Węża serdecznie polecam. Mm, tak, Zielony Wąż klasyka. Ale właśnie, trzeba mieć też świadomość tego, że ta odmienność w aktorstwie nie wynika z tego, że to jest po prostu coś tam egzotycznego i Japończycy są po prostu dziwni i tego nie rozumiemy i po prostu to jest coś, co nam nie pasuje, nie chcemy tego. No właśnie, nie, nie, niekoniecznie. Jak sobie się troszeczkę pooglądamy tych wszystkich produkcji, to zrozumiemy, że to na przykład jest kwestia języka, że języki azjatyckie, japoński, koreański czy chiński też dużo bazują na intonacji. I to na przykład moje ulubione porównanie w tym aspekcie jest takie, że jak ja na przykład słyszę osoby mówiące po niemiecku, to dla mnie to jest bardzo twardy język. Taki rozkazujący. No, taki rozkazujący no i to jest oczywiście e, mój taki, powiedzmy, stereotyp. Bo ja po prostu nie znam niemieckiego. Ale jak ktoś zna niemiecki, mówi po niemiecku, to powiedziałby mi, że ten język potrafi być melodyjny. No i ja się z tym zgadzam. Tylko dlatego, że, że tak powiem, ktoś mi to powiedział. I ja się, że tak powiem, troszeczkę z tym zainteresuję. Japoński jest za to bardzo uroczy w naszym mm -hmm. odniesieniu, no nie? Kawaii o gambareru. To Dokładnie. jest takie bardzo urocze. E, no i trzeba po prostu tych języków też troszeczkę się przekonać, no bo jak ich nie znamy, to też pierwsze co jakby e, słyszymy, no to właśnie ich rytm, ich jakby dźwięki, a nie słowa jako coś, co rozumiemy. Jak w, na przykład słyszymy coś po angielsku, no to większość ludzi jest raczej na angielski wystawiona, więc coś tam łapie i nie skupia się tak na brzmieniu tego języka ale jak oglądamy coś po japońsku, to nie rozumiemy, więc skupiamy się na przykład na tym, jak ten na język brzmi. A że jest to język też skupiony właśnie na intonacji, to to brzmi trochę odmienniej, więc może brzmieć to trochę dziwnie. W każdym razie, to aktorstwo azjatyckie nie jest tak egzotyczne, jak myślę, możemy sobie tak na pierwszy, w, tak myśleć tak w, w pierwszym skojarzeniu. Kolejna audycja o Bollywood. Tu pokażemy egzotykę. <laughs> e, tak, Bollywood to też jest bardzo specyficzny rodzaj kina. W każdym razie, jeżeli boicie się, że e, no... Nie będziecie przekonani przez azjatyckie produkcje, czy też przez azjatyckie aktorstwo. I tutaj uogólniam bardzo, bo nie ma czegoś takiego jak azjatyckie aktorstwo. Takie nie ma, nie wiem, europejskie aktorstwo. Polskie. No jest polskie, francuskie, coś z No, chociaż tu też są określone metody podejścia do aktorstwa. W każdym razie nie bójcie się, próbujcie i mówię wam, na początku może być trochę dziwnie, trochę ciężko, ale warto, bo jak się już w to wdrążycie, to potem jest naprawdę... Niesamowicie, bo azjatyckie kino szeroko pojęte, ja polecam koreańskie japońskie rzeczy i warto to odkrywać, żeby szukać, szukać takich nowych rzeczy, które mogą do was przemówić. Eee, no i tym akcentem przejdziemy do postaci Lee Byung-huna tuż po utworze muzycznym. Put the spanners on his tire hubs. suck smoke in his 40 windows up. He won't. Get loose, street fight up, tear it up. Fresh for work, drip and ladder, you onto the rug. Out. I wanna talk about a G, but I spit a G on the 12 teeth in my mouth. Now, I'm easy, but I can feel like a trout on my wrist or a spot on my wrist with a spider up in it. Everything gotta be 80, and you keep the 20%. You know that I get it, I'm on it, I'm getting. If you try to take it, the cook it extended. I'm backing my like Jordan. I'm bibbing. If this is my life, then I'm Tokyo drifting. Oh. To było Tokyo Drifting zespołu Glass Animals, a my wracamy już do głównego tematu audycji afera w kinie, mianowicie do postaci Lee Byung-huna, koreańskiego aktora, możecie go kojarzyć. Wiecznie Sweet młody Game. i wiecznie piękny według mnie. Pełna zgoda. Myślę, że to jest też jeden z najbardziej znanych koreańskich aktorów, jeżeli nie najbardziej znany w ogóle. Myślę, że takie inne dwie twarze, które możecie kojarzyć, to na przykład Lee Jung-jae, też ze Squid Game. Grał też w Gwiezdnych Wojnach Akolicie, więc może, może tam się gdzieś rzucił wam w oczy. No a trzecia twarz, no to myślę że Song Kang-ko, czyli aktor znany z Parasite, Baby Brooker, czy Snowpiesa. A Snow dla Iza. fanów K-popu możecie kojarzyć Mino, który jest nie dość, że wokalistą SHINee, to jeszcze gra w wielu dramach. Nigdy nie słyszę. Bo nie eee. Jesteś Cape Popiarą. No, no, nie. Jak już to byłbym Cape Popiarzem. Popiarą. Eee. Masz swojego bajasa ze Strejkic. No, o, o, o. o Okej. Okay. Eee, mam nadzieję, że wy rozumiecie, ja nie do końca. Jest nim Han, przypominam. Okej. Okay. <laughs> Magda rzeczywiście jest wkręcona w K-pop. Co zresztą słychać? I będziecie jeszcze słyszeć yeah. troszeczkę K-popu dzisiaj. W ogóle ciekawostka, nie wiem czy wiedziałeś, ale Libim Huyn nie byłby aktorem, gdyby nie jego mama bo go troszeczkę zmusiła do aktorstwa, zapisując go do udziału w reklamie. I Czemu on, moja mama mnie nie zmusza do takich no, rzeczy? Widzisz, nie wiem, musisz z nią poważnie porozmawiać. Wow. Ale Lee zaczął grać właśnie w reklamie, potem zaczął grać w filmach, ale na początku w ogóle nie rozważał tego jako potencjalnej, że tak powiem, kariery na całe życie, tylko bardziej jako taki eksperyment, powiedzmy. Najpierw ta jego jeszcze siostra w, dwa, w 1996 roku wygrała Miss Korea tytuł. Ej, tak, też, też mi się to gdzieś rzuciło w oczy. E, z innej ciekawostki jeszcze a propos wczesnego, powiedzmy, życia e, Lee, e, mamy też ciekawe wykształcenie tego człowieka, bo e, jak tak pomyśleć, aktor, no to pewnie jakoś aktorsko wykształcony. I poniekąd tak, bo skończył kierunek, jakim było teatr i kino e, na jednym z koreańskich uniwersytetów, ale także studiował francuską literaturę. O nie. <laughs> E, także taka, taka powiedzmy ciekawostka, że... A wiesz, że miał był jednym z dwóch pierwszych koreańskich aktorów, którzy odcisnęli swoje dłonie i stopy w chińskim teatrze w Hollywood? Nie, ale mógłbym się tego domyślać, bo rzeczywiście je, jego kariera w Hollywood była dość, e, no taka bym powiedział, głośna. głośna. No to jest myślę dobre, dobre określenie. Do amerykańskiej kariery jeszcze przejdziemy. przejdziemy. E, ja myślę, że może zacząć od skupienia się na pierwszym tytule, e, bo po... I to jest właśnie pierwszy taki istotny e, film w życiu Libium Kuna, bo po serii klap finansowych skontaktował się z nim Park Chanuk. E, wow. Dokładnie. I Park wtedy, bo to rok bodajże 2003, też miał raczej serię klap finansowych. Wow. I w jednym z wywiadów Lee powiedział właśnie o tym w ten sposób, że on miał klapy finansowe, ja miałem klapy finansowe, więc idealnie się dobraliśmy. Ślepy prowadził głupiego. Dokładnie. I w ten sposób I zadziałało. Zadziałało. Nakręcili film Joint Security Area, czy też w polskiej wersji Strefa Bezpieczeństwa, który okazał się najbardziej kasowym hitem w koreańskiej kinematografii na tamten czas. Zrobił najwięcej w historii. No, a był stworzony przez dwóch ludzi, którzy no właśnie, mieli kapę finansową za kapę finansową. Więc nie należy się poddawać, moi drodzy słuchacze, warto walczyć. No i tutaj mamy historię dwójki właściwie po trójki e, strażników e, na granicy między Koreą Północną i Południową. E, w właśnie strażnika po stronie południowej wciela się Li Byung-hun. Partneruje mu jako taki powiedzmy trochę starszy brat niejako, ale właśnie ze strony północnej strażnik, w którego wciela się Sang Kang-ho. E, I tu myślę, że jest dosyć ciekawe, e, jak właśnie Li Byung-hun zaczynał. To była taka rola, bym powiedział, bardzo... E, Mocno ekspresywna i emocjonalna Bo on tam grał takiego troszeczkę jeszcze niedojrzałego Tego chłopaka, który działa w wojsku I tam to właśnie ta ekspresja aktorska była bardzo intensywna Tak bym określił A jednocześnie wiązała się z jakąś taką trochę sztywnością ruchów No bo wcielał się w postać żołnierza Więc nie mówię, że żołnierze są sztywni Tylko, że mają po prostu to. wyćwiczone Okej, okay. no to, to, to cieszę się, że się zgadzamy Tak więc to była myślę bardzo ciekawa rola no, i też e, przełom. Pierwszy sukces kasowy. E, a także... Ciekawe, czy kupił kwiaty swojej matce. Mm, trzeba by go kiedyś zapytać. E, ale to też był film, który otworzył ścieżkę obu tym postaciom, zarówno e, reżyserowi, jak i aktorowi. Dokładnie. Bo właściwie uznaje się Joint Security Area jako taki film otwierający nowe koreańskie kino, new Korean Cinema. Często wydane jako koreańska nowa fala, ale to, to nie do samo, e, Więc to są te filmy właśnie kojarzone głównie z takimi reżyserami jak Park Chan Wook czy Pong Jun Ho który potem wyreżyserował Parasite, nagrodzoną Oscarem. Eee, także Joint Security Area bardzo polecam, eee, świetny film i eee, świetne aktorstwo eee, Libbyung Huna. Zupełnie inne niż te późniejsze role, do których zaraz przejdziemy. Eee, potem i realizuje taki film jak Better Sweet Life. Eee, ja tego filmu nie oglądałem jeszcze, ale bardzo bym chciał, bo też był to film, który otworzył mu karierę właśnie na Hollywood. On, na Amerykę. Dokładnie. Wtedy stał się bardziej rozpoznawalny, bo też trafił na ten film trafił na europejskie festiwale. No i myślę, że to był pierwszy krok w stronę Hollywood. Drugim krokiem było takie mocne kino gatunkowe, ale takie trochę prześmiewcze, czyli The Good, The Bad and The Weird. W polskiej wersji tłumaczeniowej, myślę, całkiem, całkiem trafnie oddany jest ten tytuł, czyli Dobry, Zły i Zakręcony. E, oczywiście nawiązujące w no, w, no myślę, w oczywisty sposób do. Dobry, Zły e, i brzydki. Dokładnie, Sergio Leone. E, tutaj mamy Libyung-Huna w postaci właśnie tego The Bad, tego antagonisty, tego e, złego. I to jest bardzo ciekawe. Powstoi bo, bo w zupełnej jakby sprzeczności z tą rolą w strefie bezpieczeństwa, bo tam mieliśmy takiego rozemocjonowanego, trochę takiego jeszcze niedojrzałego chłopaka. W ogóle później się wciela bardziej w antagonistów. To Filmach. prawda. Właśnie zaczynał jako ten taki trochę e, bohater, taki trochę czysty e, duchowo powiedzmy, a tutaj pierwszy Dół jego larwą, postać... larwą, która przeistoczyła się w złola. Tak, e, choć e, nie ująłbym tego w ten sposób, ale tak, można tak to oddać. E, e, I tutaj rzeczywiście jest jego pierwsza postać antagonisty i jak zestawimy ze sobą te dwa minuty, to jest świetny pokaz umiejętności tego aktora, bo tutaj, tak jak tam był rozemocjonowany, tak tutaj na jego twarzy właściwie nie ma takich... Jest e, poker face. Jest poker face, to jest dobre określenie. Tam nie ma za dużo emocji, jest taki tylko taki świdrujący, penetrujący wzrok, bo on tam prawie w ogóle nie mruga. mam wrażenie. Jest naprawdę taki budzący e, trochę, trochę postrach. Jakby patrzył się w głąb twojej duszy z ekranu, Dokładnie. No nie? Dokładnie. A z drugiej strony jestem też trochę emo, bo ma taką grzywkę. E, o, bo każdy w tamtych czasach miał takie grzywki. Bo możliwe, ale to, to Ty jest... Ty też, dosyć, e, na bank. No, w, nie żyłem w XIX wieku, więc nie wiem, ale... ale może bym miał, może bym miał. No i właśnie to jest ciekawe, bo on tam jest taki, wiesz, zupełnie wylozowany. W porównaniu na przykład z tą rolą w strefie bezpieczeństwa, gdzie grał żołnierza, takiego trochę sztywnego, tutaj jest takim totalnym pewniaku, sobie chodzi. Ma tą pokorową twarz, złowieszczy, taki bym powiedział, uśmieszek, taki, wiesz, mm, <śmiech> dokładny. Więc myślę, że przykuł uwagę też tą rolą hollywoodzkich producentów, którzy dali mu potem szansę w większych produkcjach, z których możecie go trochę bardziej kojarzyć, no bo są to filmy bardziej nam dostępne. I o nich już za chwilę opowiem wam, Magda. I love it.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 니 babben, jaszenam, senzonem, 먹을 ten kashiba la mogę, zubagę, mogę, ten shibala la mogę, 날 좋아하는 분들 mogę, jukam, 먹어. 욕하고 모욕하고 mój, mój, mój, mój, mój, mój, mój, mój, Mieliśmy utwór Lawit, bardzo znanego koreańskiego piosenkarza Psy. Mhm. A dlaczego ta piosenka? Dlatego, że w tej piosence i w teledysku, i w partiach śpiewanych wziął udział właśnie nasz główny aktor, omawiany tutaj Lee. Mm, to musiał Nie, nie, nie, nie, nie słyszałem. To jest jedna z mniej popularnych piosenka, piosenek tego piosenkarza, no bo uznamy nie. głównie go z Gagam Style, ewentualnie z Gentleman. Tak, to są chyba dwa takie hity, Albo które się przybiły. bo później do nas miał też. koalicję z Shugą z BTS i było That, that. A tak, to, to mi się tak. nawet chyba kojarzy bardziej niż Gentleman. E, to prawda. I są takie dwie dosyć mało popularne piosenki. Pierwsze to jest I Got It From My Daddy. Ja tak. I druga to jest właśnie y, Luvyt, gdzie możemy okay. zauważyć Li. No to jeżeli będziecie mieli chwilę po naszej audycji, to możecie odpalić teledysk i zobaczyć Libynku na w nieco innej odsłonie. Udaje tam Mima nawet przez chwilę. O, no proszę. Bardzo ciekawe też. Przerobiliśmy już jego troszeczkę początki, y, pierwsze kroki w kinie głównie koreańskim. E, mówiliśmy o Joint Security Area oraz e, Dobry, Zły i Zakręcony. A teraz przechodzimy do tych bardziej amerykańskich hitów, tytułów. między innymi o G.I. Joe, o którym słyszałem. To dobrze, że słyszałeś, bo pierwszy film, ten aktorski, pojawił się w 2009 roku. A tytuł to Czas Kobry. reżyserii bardzo tak badass. To brzmi badass. A jeszcze badass jest fakt, że w obsadzie jest m.in. Channing Tatum. Dwayne Johnson, Bruce Willis. Czyli po prostu śmietanka Hollywood. Towarzyska w tamtych momentach, tak. I wyobraźcie sobie koreańskiego aktora, który dopiero co wfrunął na wielką scenę, można powiedzieć, amerykańską i już współpracuje z takimi nazwiskami. Wcielił się on tam w postać Storm Shadowa, czyli białego ninja niesiącego vendetę swojemu przybranemu bratu, który jest czarnym ninjom. Swoją Biel drogą, kontra Swoją drogą, muszę przyznać, że jest to dosyć zabawne i też bardzo stereotypowe, że jeżeli musiał się dostać do Hollywood, to pierwsze, co jakiś angaż dostał, to właśnie rolę jakiegoś ninja. Zabójcy ninja, po prostu tak. mistrza sztuk walki posługującego się rozmaitą bronią białą. Tak, no jest to dosyć... No takie ironiczne bym powiedział. Ale według mnie bardzo dobrze się spełnił w tej roli. Mimo iż przez większość czasu nie widzimy jego twarzy, ale widzimy później jego mięśnie i klatę. <laughs> Okej, okay, czyli wiemy, dlaczego pamiętasz ten film. Pamiętam i pamiętam również, że ten film ma drugą część, którą ja probierę w 2013 roku i tytuł brzmi G.I. Joe Odwet. Hmm. Najpierw był czas kobry, Ej. później odwet i później już niestety seria się zakończyła. Szkoda. Szkoda. To prawda. To ja, może, przerwę troszeczkę amerykański wątek. Wróćmy na sekundkę do Korei. Zanim... Skaczemy między kontynentami teraz. Tak, Skaczemy między kontynentami, bo tutaj myślę, też ciekawy film. Gdybyście chcieli jeszcze poszperać i poza G.I. Joe wyjść troszeczkę bardziej poza Stany i wrócić do Korei, to nie wiem, czy kojarzy taki film jak Ujrzałem diabła, czy też I Saw the Devil. Nie. To bardzo Ci polecam. Jest to bardzo dobry film, bardzo taki intensywny może być dość ciężki, jeżeli nie lubicie takiego kina, bym powiedział, no, no, no, przemocowego trochę jednak, bo opowiada o mordercy i o agencie, którego ściga i w rolę agenta wciela się właśnie Li byung -hun, a towarzyszy mu w roli mordercy Choi Min-sik, którego możecie kojarzyć z znam, Old Boy'a. Znam go. on ma dosyć specyficzne rolę, bym powiedział. To prawda. I wygląd. Wygląd też specyficzny, więc to jest to taki bardzo aktor charakterystyczny, bym powiedział. Nadaje się na morderce, szczerze powiedziawszy. I to jest naprawdę potworny film, w sensie taki ciężki do oglądania, bo tam rzeczywiście jest tak. Nie oglądajcie tego jako swojego pierwszego koreańskiego filmu. No, no nie, nie polecałbym nie. tego na, na start, na pewno nie, ale wydaje mi się, że jest to coś wartego uwagi. No i też pokazujący znowu jakąś trochę inną twarz libinku, Kuna, bo to jest takie kino, bym powiedział, w którym mimo, że jest to kino akcji, kino gatunkowe, to jednak on tam takim, dostarcza. W sensie jest agentem, który jest jakby tak mocno zaangażowany w sprawę, trochę takie kino zemsty z tego wychodzi, ale jednocześnie jest jakaś taka pustka w tym człowieku i jest tak... On to świetnie oddał, bo rzeczywiście jest to taki zdesperowany bohater. I rzeczywiście jestem bohaterem, nie antagonistą, więc tutaj znowu wraca na ścieżkę dobra. No ale właśnie jest takim bohaterem tragicznym, że on kończy swoją ścieżkę właściwie poniekąd jakby z happy endem, ale... Bo osiągnął to, co chciał, ale z drugiej strony jakby to mu nie daje tego, czego tak naprawdę pożądał i traci jakby trochę cel w swoim życiu, więc jest to dosyć przygnębiający film na koniec. No ale na pewno jeżeli byście byli zainteresowani analizowaniem kariery tego aktora, to do obejrzenia. Jeśli nadal Was interesuje Libby w roli agenta, no to zapraszam do seansu Red 2 z 2013 roku, gdzie oprócz śmietanki towarzyskiej, oczywiście Hollywood, gdzie mamy Brusa Willisa, Malkowicza, Katrin Zeta-Jones, Hopkinsa, czy Helen Mirrell, czy nawet Tewlisa, Tulis. Tevlis. Remus Lupin z Harry'ego Pottera. Właśnie dziękuję. Właśnie o niego mi chodzi. Przepraszam za kaleczenie jego nazwiska. Film opowiada, to jest druga część, o tym, co robią agenci CSI na emeryturze i jak bardzo fajnie wygląda ich bitwa, walka z Interpolem i Kremlem. A Han, oczywiście typowy amerykański kinaakt. To prawda. Dlaczego mówię Han, bo mi się już zapomniało. Jego postać nazywa się tam Han i wciela się uwaga w kogo? Południowo-koreańskiego zabójcę. Znowu zabójcę? Zabójcę, ale tym razem w garniturze <śmiech> i uwaga, nie morduje typową bronią białą, tylko już dostaje pistolet. No okej, okay, czyli Acz... nie musi się bić. <śmiech> nie musi się bić, aczkolwiek umie nawet załatwić człowieka sztuką origami. Jeśli wiecie, chcecie wiedzieć, o co chodzi, musicie poglądać film. Sztuka origami jest bardzo zabójcza i jak obsada i według mnie cały film. I pierwsza i druga mm -hmm. część, których serdecznie polecam. No myślę, że jest to na pewno duży fan. Taki, Mega śmieszny jest to seans w ogóle. W opozycji do Ujrzałem Diabła możecie się rozluźnić przy Red 2 i Red, tak. Red 1, jak rozumiem. Tylko tam bez libinku, no. Tak, jedynka jest bez Libyunków. No, ale według mnie komienie... nie warto. Nie, warto. <śmiech> to Dlatego, wiem, że mimo wszystko, wszystko mamy duet tutaj mm. Bruce Willisa i Malkowicza. Mm -hmm. To jest świetny duet. A chwilę potem musiał oczywiście nasz ukochany aktor powrócić do Korei i wcielić się w nieco poważniejszą rolę, gdyż wziął udział w dramie Mr. Sunshine z 2018 roku. To była w ogóle jedna z pierwszych K-dram na Netflixie. Tak, i jest jedną z bardziej popularnych. Można no, mi się, że Nadal. chyba ma taki status wręcz kultowej. Tak. Więc jakbyście chcieli zacząć y, wgłębiać się w K-dramy, to może to jest dobry punkt. To jest tak dobry tak? tytuł, żeby rozpocząć. E, fabuła w ogóle tej dramy ma miejsce gdzieś około 1871 roku podczas incydentu Shin Mi czyli japońską okupacją Korei. Nasz tutaj główny aktor wciela się w postać Koreańskiego chłopaka, który ucieka do Stanów Zjednoczonych, i po paru latach wraca jako oficer amerykańskiej marynarki i zakochuje się w koreańskiej arystokratce walczącej o niepodległość Joseonu, czyli Korei. Hmm. Zakazana miłość, ale jakże piękna. No, wydaje mi się, że jeżeli gra Binghun Hun, to jest to K-drama, którą chcę obejrzeć. Mam ją już na mojej liście. Na, ja też, na, na streamingu, Bo jeszcze jej nie skończyłam. Ale muszę ją zacząć, więc i to, i to traktuję trochę jako moje pierwsze podejście do K-dram. Ja bardzo lubię koreańskie kino, ale K-dramy są mi dosyć obce, więc jeszcze muszę tutaj to zgłębić. To uważajcie, jeśli Mateusz zacznie oglądać K-dramy, to to jest jedna z moich propozycji audycji, żeby o tym porozmawiać. I zaraz przejdziemy do, tak powiem, nie końcówki kariery e, e, Li tylko jego najnowszej kariery. I pogadamy o takich najnowszych tytułach, które myślę możecie kojarzyć. I żeby to wprowadzić, to utwór, który pojawia się jed w jednym z, z tych filmów, koreański hit, e, banger dla mnie, e, jeśli chodzi o taką e, muzykę rockową. E, to jeszcze nie jest ten utwór, o którym ty myślisz. To Wiem, jest coś innego. bo co ja mam powiedzieć o tym utworze No, kolejnym. dokładnie. E, ja wprowadzam troszeczkę inne. Jeżeli chcecie się przekonać do koreańskiej muzyki, to myślę, że to jest dobry tytuł Red Pepper Dragonfly e, w wykonaniu Cho Yongpila. Inka, bo, 엄마야 bo, 기다리지, 엄마야 갑자기, na, Słucham 슬퍼지지. 엄마야, 나도 왜 갑자기 울고 싶지. dzisiaj, o maja, na Piosenka całkiem, całkiem No ale co powiesz o serialu Squid Game? E, widziałem pierwszy sezon a drugiego? drugiego? nie, więc e, Libium chyba nie miałem okazji e, zobaczyć. E, troszeczkę bojkotowałem ten serial, dlatego że e, on wyszedł jako sezon drugi sezon trzeci, ale tak naprawdę to był w sumie jeden sezon, tylko rozbili go na dwa sezony, żeby tak. móc go wypuścić po pół roku. To znaczy, ja ja mnie wie, zirytowało. Ja stwierdzę, że w tym że samym czasie oglądał. wychodziły o wiele lepsze seriale, albo koreańskie, albo japońskie, hmm. na tej samej platformie streamingowej. No, Okej, okay. no więc widzicie, e, troszeczkę zbojkotowaliśmy Squid Game, no ale na pewno jest to... A czy pierwszy sezon był przełomowy? To trzeba akurat... Przyznać, że to, to, to było wielkie było coś. wow. I rzeczywiście e, oglądałem pierwszy sezon i powiem, że jakby byłem zadowolony z tego serialu, ale jednocześnie miałem takie, że jakby nie widzę tego fenomenu, który się narodził wokół tego. No i był drugi sezon, i tam rzeczywiście Libin Kun też miał taką e, trasę właściwie po Stanach Zjednoczonych tak. promującą ten serial, mm, więc, więc naprawdę. Pewno... mało go tam było w tym sezonie? No, no ja właśnie nie wiem. W pierwszym sezonie na pewno był na 5 sekund. Tak. W drugim miał już troszeczkę więcej do powiedzenia. To prawda, ale mimo wszystko nadal bym uznała jego rolę jako drugoplanową. Okej, okay, dobrze. No to e, już wiemy, że Tak. A wiesz, gdzie jeszcze miał drugoplanową rolę, ale o wiele lepszą? E, drugoplanowym, trzecioplanowym? No, coś takiego. No, myślę, że to bardziej już czwarty plan, ale. E, ale jak piękny. Ale dosłownie było to taka, taki pierwiastek, ale jak wyrazisty. O czym mówisz? A wiadomo, szczegóły są bardzo ważne. No, też. No. Jego postać nazywała się Gwima. I był to film. K-Pop Demon Hunters. Cudowna animacja nagrodzona Oscarem. karem. Oczywiście e, zasłużenie. Zdecydowanie zasłużenie. E, mhm. Myślę, że na koniec audycji posłuchamy sobie utworu z tego właśnie. No co spoilerujesz. No mówię, żebyście zostali z nami jeszcze troszeczkę Tak. Jaki jest twój ulubiony, Such Boys? Eee, baby. baby. Mój też no, baby. No. Kugugaga. Dosłownie. Tak. Że mówi dwa zdania i rapuje, i kupił mnie tym filmem, no nie? No, e, ale nie okej K-pop Demon Hunters, bo jego rola tam jest krótka, minimalna. Minimalna, ale no, w, też warto docenić, że sprawdził się też jako aktor głosowy, no bo w sumie go tam nie widzimy. Jest takim wielkim płomieniem. E, Fioletowo różowe. Tak, takim złym demonem, złym duchem, coś w tym stylu. E, no i zagrał pop Demon Hunters, głośny tytuł a później e, zaczął współpracę z Parkczem Znowu? Tak, po 20 latach przerwy wrócili do siebie o, e, jak i... Jak zakochane małżeństwo. No, jak dobre małżeństwo. I znaczy, nie, nie wiem, czy dobre małżeństwo wraca do siebie po, <laughs> po dwudziestu latach. Po może jakaś taka... Dobrze przyjaciele. No. Coś na stylu. E, w każdym razie wrócili do siebie i e, powstał film No Other Choice, czyli Bez Wyjścia. E, miał on premierę w tym roku. Niedawno był w Polsce ich kinach można było się wybrać. Myślę, że może nawet... Nadal można. Nadal można, nadal można się Więc wybrać. jeżeli jeszcze nie byliście, to chyba oboje serdecznie polecamy. polecamy. No i tu też myślę mm, wyjątkowa rola, bo to jest pierwsza nominacja do Złotego Globa, więc już taka głośna rzecz to właśnie prakty. do Libium Kuna. I wydaje mi się, że nominacja spóźniona jakieś 20 lat, bo tych ról <laughs> było tyle i wszystkie były tak fenomenalne, że panie, gdzie ten Oscar? Znaczy Powiem ci, że jakby już parę lat temu wprowadzili na przykład kategorie najlepsze wyczyny kaskaderskie, to po pierwsze Jackie Chan bezgarnął wszystko, po drugie y, Libium też żeby miał szansę. Myślę, że zdecydowanie. E, zdecydowanie, bo no, jest aktorem bardzo wyrazistym też pod kątem właśnie umiejętności jakby... Fizycznych. E, fizycznych, e, no ale też jest świetnym aktorem. Mimo, że nie planował być aktorem, to wyszło, że robi to bardzo dobrze. Dziękujemy mamie. Dziękujemy mamie i bez wyjścia jest tego świetnym przykładem, bo jest to, taka, bym powiedział, najbardziej zniuansowana jego rola, że tak. rzeczywiście... Jego bohater jest bardzo złożony. Tak. W wywiadzie z reżyserem e, słyszałem, że e, tworząc postać głównego bohatera, czyli bohatera, Hansu. który... Tak, Hansu, który traci... Mansu. Mansu. Tak, Mansu e, który traci pracę i musi ją jakby na nowo znaleźć. My się tak bardzo teraz utożsamiamy z rynkiem pracy, no nie tak. studenci, młodzi ludzie, okropne. No i żeby ją znaleźć, no to widzi, że na rynku pracy jest bardzo duża Konkurencja rywalizacja, jest ogromna. więc musi wyeliminować tę konkurencję. Jaka, jaka to jest praca? No on ma wykształcenie w on papier papierniczym, no właśnie, produkt. Najlepszy papier w Korei. Dokładnie. Jest, jak się okazuje, całkiem sporo ludzi w Korei, którzy zajmują się, się na papierze. Tym samym. E, no i, i to jest to jest taka z jednej strony satyra z jednej strony komedia, z trzeciej strony dramat, m, który no, trochę krytykuje jakby, m, z jednej strony można powiedzieć kapitalizm, z drugiej strony ogólnie jakby systemy, które tworzymy, które mają nam zapewnić dobrobyt, a niekoniecznie im się to udaje. E, no i właśnie tutaj mamy tą postać taką trochę m, skomplikowaną. E, jakby, I uwaga, śmieją się nawet z wojny z na mnie. To też prawda. I nie powiedziałem, a miałem powiedzieć. W wywiadzie z reżyserem Park chan -Wook mówił właśnie o tym, że postać Mansu była inspirowana strusiem pędziwiatrem. Tym strusiem pędziwiatrem, którego kojarzycie to nie strzał. Tak, dokładnie. Dlaczego? Bo to jest taka postać, która po prostu przenaprzód. To kto był kojotem? A tego nie wiem. Trzeba zapytać Parka. E, ale Lee wcielał się właśnie w takiego strusia pędzi wiatra. I rzeczywiście coś w tym jest. On w tym filmie po prostu idzie naprzód. W tych gumiakach. W tych gumiakach. E, przydarza mu się wiele różnych e, nieszczęść. Wielokrotnie się potyka. To e, są moje ulubione sceny. Dosłownie ich w przenośni. I, I właśnie ten utwór, który słyszeliśmy, e, był jedną z moich ulubionych scen, w której ten utwór się pojawia. On tam próbuje zabić jednego ze swoich... E, Konkurentów. Konkurentów. Jednocześnie widzi to żona tego konkurenta i ten konkurent myśli, że Mansu jest kochankiem jego żony, więc krzyczy na niego i mówi, że e, nie zasługujesz na miłość mojej żony. Jego żona ma trochę takie, w sumie to nie jestem kochanek, ale jednocześnie, czemu ty teraz gadasz takie głupoty, mój mężu? Tak. A z kolei Mansu ma takie, czekaj, ja nie jestem kochankiem Kochankie, twojej żony, żon. jak chcę cię, cię zabić. zabić. I to jest, ja jeszcze potem zaczynałem się szarpać o broń, to jest jakiś taki dziwny taniec w rytm właśnie tego utworu, który usłyszeliśmy przed chwilą. Fenomenalna scena, też świetnie zagrana. I też mi się pokazuje bardzo dobrze czym jestem. Ci... jaka jest moja druga ulubiona? Dawaj. Pijackie zabawy i wyrywanie zęba. Ja, to było straszne, ale tak. Bo my z Mateuszem wiemy, co to znaczy mieć problemy z zębami. A, pozdrawiamy wszystkich dentystów. Ale nie pozdrawiamy portfeli. Oj nie, oj nie, oj nie. E, więc, więc tak, myślę, że film naprawdę warto obejrzenia. Jeden z Karek. ciekawszych w tym roku, jak widziałem. I to nie tylko główna rola, to jest męska. Jego żona, aktorzy wcielących się w dzieci. Proszę cię, nawet te psy są urocze zdecydowanie e, warto się przyjrzeć e, temu, e, temu utworowi i ja bym też jeszcze nawiązał do tej piosenki, bo e, ona jest oczywiście po koreańsku, ale znalazłem tłumaczenie. Wow, e, gdzie... W internecie. No, słuchaj, żyjemy w XXI wieku. I w tej piosence pada zdanie, które mam wrażenie bardzo dobrze oddaje jakby charakter całości tego filmu, więc żeby ta piosenka nie była bez sensu. Wybrzmiało. Żeby wybrzmiała, to Red Pepper Dragonfly w wykonaniu Cho Yong Pila, który usłyszeliśmy, w tym utworze pojawia się między innymi w refrenie takie zdanie po angielsku. No matter how high I climb, I can't see the end czyli nieważne jak bardzo wysoko się wespnę, nie widzę końca i to jest trochę o tym bohaterze, który on po prostu naprzód. ciągle są jakieś przeszkody ale on chce dotrzeć do celu. Trochę głupio już by się było cofnąć na jego miejsce. Trochę no głupio nie, byłoby tak się cofnąć po pierwszym, po pierwszym incydencie i poniekąd jakby dociera do miejsca, w którym by chciał bez spoilerów ale poniekąd powiedzmy, że dla bohatera to jest jakiś happy end, ale z perspektywy widza to jest bardzo przygnębiające zakończenie ale ma pracę. Ma pracę, to tak prawda. Możemy spojrować, że, że ma pracę. Tylko właśnie to jest takie troszeczkę, ile on musiał poświęcić, żeby tę pracę uzyskać. To prawda, ale to była też wielka próba dla całej rodziny i przetrwała. I jakim kosztem można by zadać pytanie? Ale tak, No rodzina przetrwała. jest bardzo ładny dom. Tak. Mieli I walczyli to... o niego. To też jest właśnie ten aspekt... E... Walczcie o swoje. Nawet jak was zwolnią, to walczcie o swoje. Może nie tak jak Mansu. <grym> e, tak, nie polecamy jego metod, no bo on też troszeczkę wciela dosłownie to to powiedzenie, które ma po w Polsce. Po trupach do celu. Dokładnie. Po trupach do celu. E, może więcej empatii życzymy. E, I tym chyba akcentem będziemy powoli domykać niestety nasz program. E, polecajki na koniec zawsze się pojawiają, więc Magda, czy masz jakąś polecajkę? Mam polecajkę. No, tutaj się powtórzę, polecam film Red i Red 2, mm -hmm. ale tutaj wracając trochę do koreańskiej fali i vibe'ów, polecam serdecznie film Ex Hume 2020. Widziałem i też serdecznie polecam. To jest naprawdę fenomenalny kino. To jest fenomenalny film z fenomenalną obsadą i z moim jednym z bardziej ulubionych aktorów koreańskich, z Lee Hyunem, tak, który że... wciela się w przystojnego szamana z tatuażami i drugimi tak. włosami. Jeżeli lubiliście Cape of Demon Hunters, to, to też Polubicie. mamy... To jest e, taka e, wersja dla dorosłych. Tak. Pro max. Też są demony i tam są, też są w e, postaci łowczyń, powiedzmy. Szamanów bardziej. Tak, no. Chciałem nawiązać jak, do... Jak w Jujutsu Kaisen. Chciałem nawiązać do Hunters, K-pop Dem e, Demon Hunters. Do, a, a wiecie, dlaczego więc. chciał teraz nawiązać do Cape of Demon Hunters? Bo... Usłyszycie jedną z najlepszych piosenek ostatniej dekady. Zdobyła Oscara na ostatnich Oscarach. Śpiewana przez IJ, Audrey Nune i Ray Ami. Jaki to tytuł? Golden. Golden. Więc wsłuchajcie się w e, piękny utwór, fenomenalny utwór. Najlepszy utwór ostatniej dekady, jak to ujęła Magda. E, Golden, e, my się żegnamy bardzo gorąco. Pozdrawiamy was ciepło. Magdalena Zalaś. Mateusz Cierchowicz a realizował nas Martel Ptak. I was a ghost, I was alone, huh? Oh, to huh? Kiss okay. Given the throne, I didn't know how to believe I was a queen that I these patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see. No more hiding, I'll be shining like I'm